serdecznie w drugim, a zasadniczo pierwszym odcinku podcastu Jelly Good. Dzisiaj w studiu, ze mną razem, Jedz, yes. Joe. Leit. A ja jestem Ben. Wszyscy mamy takie jednosylabowe, nie? Pajne. Proste zapamiętania. Proste zapamiętania. Kiedyś prawdopodobnie z tych pierwszych liter naszych ksyw stworzymy jakąś <laughs> epicką nazwę, lepszą niż żelkowy bóg, dlatego... Beginner. Billerler. Be Lepszy z Jelly Good. Poczynajmy się tego. Tak. Kiedyś opowiem dlaczego Jelly Good, a nie na przykład God Donut. No... no. To jest temat na prawdopodobnie inne posiedzenie. Dzisiaj mamy kolejny raz przygotowane tematy, o których będziemy rozmawiać. Niestety nie ma naszej pani kostkującej. To jest... Nie wiem jak sobie z tym poradzimy. Nie wiem jak sobie z tym poradzimy i dlatego będziemy musieli niestety wybierać w ciemno tematy, o których będziemy rozmawiać. Cóż, ja może pokażę w ciemno, kto powinien zacząć swój temat, bo dlaczego nie? Bo dlaczego nie? No to myślę, że temat do dyskusji jest ogólnie, że tak powiem, przystępny. Ostatnio miałem okazję oglądać po raz któryś z kolei film pod tytułem Wolverine. I muszę przyznać, że doszedłem do wniosku, że film jest rzeczywiście naprawdę bardzo dobrze zrobiony. jest bardzo dobra fabuła, bardzo dobrze jest generalnie nakreślony i wszystko byłoby pięknie gdyby nie końcówka, bo cały film, cały naprawdę bardzo dobrze zrobiony Uwaga, film, który... będzie spoiler alert. Tak. No myślę, że już każdy ogląda ten film. Nie, nie, musi być Dobrze, spoiler alert. Problem polega na tym, że film jest świetny, naprawdę świetnie zrobiony, bardzo dobrze i tak dalej, to już mówiłem. W każdym razie finał, gdzie oczywiście Wolverine E, walczy z gigantycznym robotem zrobionym z adamantium, którego teoretycznie Samurai. nie da się... zamurają, Którego teoretycznie nie da się zniszczyć, ale Wolverine i tak go niszczy rozwalając gołymi rękami to adamantium. No już uznałem, że jest to trochę tandetne i po prostu to jest robienie idioty z widza. Nie wiem jak się na to zapatrujecie, a w każdym razie się czułem, y, że tak powiem, obrzygany. Bo tak miałem wrażenie oglądając końcówkę tego. Filmu. Nie pamiętam żadnej sceny z Żyganiem w tej filmie, więc. Znaczy, nie mogę się z tą... wiesz co? No, nie do końca, zgodzić. bo. Koń, może dobrze. Końcówka była marna. Wielki metalowy samuraj. No, mógł wywołać co najmniej uśmiech, politowania na twarzy, ale warto dodać, że bodajże to chyba już była scena po napisach. Całkowicie zrobiła ten film dwa razy lepszym. Trzeba było tylko przeczekać te głupie wątki, głupi, głupie zakończenie, głupi finał tylko po to, żeby mieć zapowiedź x menów w przeszłość, która nadejdzie, gdzie nagle widzimy Xaviera, który rzekomo zginął, nagle widzimy Magneto, który rzekomo stracił moce i w ogóle jest takie Ale wiesz, a propos tego to Magneto odzyskuje już pod koniec trzeciej części mocy, co jest pokazane, gdzie gra w szachy i ruchem ręki lekko porusza pionkiem jeśli dobrze pamiętam. Choć mógłbyś to inny... Poza tym Magneto ma na sobie Szang. piękny płaszcznik kapelusz, co dodaje epickości tej scenie. Znaczy, tak. Jeżeli chodzi o ostatni Bastion, to przyznaję, że chyba wyłączyłem w połowie ten film, bo po prostu był smutny. Nie, przepraszam, widziałem jeszcze jak Magneto traci moce, a... No to był bardzo smutny film, Tu się zgodzę. Ogólnie tak. że biorąc... Uważam, że wszystkie te nowe filmy z X-menami są troszeczkę smutne i odbiegają od całego uniwersum dosyć mocno, no ale to jest moje prywatne zdanie na ten temat. Znaczy, wiadomo, tak? Chociaż jeżeli popatrzymy na taką zwykłą, zwyczajową, chociaż ciężko powiedzieć u Marvela o czymś takim jak logika. w tych <grym> wszystkich... Właśnie... <grym> znaczy, wiesz co, jeśli weźmiemy jakieś najnowsze uniwersum, to oczywiście to już jest logika, bo jak weźmiemy początkowe, gdzie Spider-Man został ukąszony przez pająka, który jakiś promień się dostał i no, gdzie się okazuje, że Spider-Man miał pięciu braci. Znaczy wiesz, zawsze lepsze będzie to, że Spider-Man został ukąszony przez pająka, niż pająk przez zmutowanego człowieka. Ale to, to nie był Spider-Man, tylko spider To chyba już się pojawiało. No ale wracając... Yeah. Te filmy i to uniwersum, które wykreowali w filmach jest chyba jednym z najgłupszych, najgłupszym podejściem do tematu X-Menów, bo jak wiadomo te uniwersa były różne, to jest chyba najgłupsze podejście do tematu X-Menów i cała ta historia i oś fabularna <tryk> no, wywołuje, jak już wcześniej wspominałem, taki uśmieszek politowania w przypadku Wolverine'a. Tylko problem polega na tym, że już nawet zostawmy w spokoju tego samuraja z adamantium. No okej, okay, no scena jak scena, nieważne, w każdym razie tak. Adamantium jako stop, który jest tak naprawdę niezniszczalny. O czym świadczy to, że znaczy jest niezniszczalny? Jest niezniszczalny, ale wiesz, to tak jak stal przecina stal, a adamantium przecina adamantium. Wszystko okay, zależy od no, stopu. I to jest właśnie ten problem. Bo tam jest, okej, okay, spoiler alert, kolejny. Yy, scena jest taka, że yy, właśnie ten samuraj odcina pazury ulwerinowi. Co nie, po, nie przeszkadza ulwerinowi zrobić sobie nowe pazury? Ale już nie za adamantium. Tak, ale generalnie ma nowe pazury, ale nie o to chodzi. Wolverine rozwala tego samuraja gołymi rękami, nawet nie używając tych pazurów. On po prostu od, odciąga kolejne tam a, płyty z adamantium. A myślisz, że ty nie byłbyś silny, gdybyś przez kilkadziesiąt lat nosił w sobie szkielet adamantium? Wiesz, jak on musi mieć krzepy, żeby się poruszać? Poza tym. Nie, to dalej nie jest logiczne. A może coś takiego, bo z reguły w walkach chodzi o to, żeby komuś powiedzmy dość sporą prędkością przybliżyć pięść w kierunku ciała, tudzież adamantium, czyli mu kolokwialnie przywalić na przykład, albo przeciąć pazurami powiedzmy. Mm -hmm. To, żeby wpaść na to, żeby tak rozbierać właśnie po jednym elemencie, po jednej płycie, to trzeba trochę pomyśląku już jednak. To nie jest takie banalne w sumie moim zdaniem. Biorąc pod uwagę, że Wolverine zrobił to w y, akcie furii i absolutnej wściekłości, nie wiem, czy on miał czas na myślenie, ale... Bo Wolverine tak naprawdę ma bardzo wysokie IQ, tylko dopiero się tego dowiadujemy właśnie w tym filmie pod koniec i tak, jeszcze... szybko na pomysł i właśnie w tej wchórni. Dobra, zostawmy to do przemyślenia słuchaczom. Jeszcze jedna rzecz, a propos tego filmu, już taka ciekawostka. Właściwie wszyscy chyba mamy przed, przed oczami ten plakat, gdzie Wolverine stoi z gołą klatą i trzyma samurajski miecz w jednej ręce, a nie tak jak przez cały film go uczyli w dwóch rękach. <śmiech> <śmiech> nigdzie, przez <śmiech> cały film, nigdzie nie ma takiej sceny, takiego nawet fotosu, żeby można było to... Ale wiesz, to ale może to... Nie jest. Nie ma nigdzie, bo on nie trzyma tego miecza w rękach praktycznie w ogóle. Ale może trzyma w jakiejś wersji edytorskiej, albo edytorskiej edytorskiej. gdzie to... Być może. Bo Ale sama plakat do filmu? Właśnie taki <głos> jest wniosek z tego. Właśnie ciekawa sprawa, bo kojarzycie taki film 47 Roninów? Tak. A kojarzycie no, może na plakat? Na z prawdziwej historii. No, no niby. Tam Nie niby, tylko tak. dużo plakatów było na przystankach swojego czasu. I na plakatach jest oczywiście Keanu Reeves, z również z Kataną, jakaś tam piękna kobieta, która się tam przewija, chyba jego miłość oraz facet, który ma wytatłowaną twarz w taką Tak, Ta, on paskę. świetnie wygląda. I on świetnie wygląda na plakacie. Wiecie, ile normalna wersja, bo nie mówię o reżyserskiej filmu zawiera tego gościa? Minuty. Nie całą minutę bodajże, nawet mniej. On się tu po prostu pojawia, pojawia w jednej scenie, no tam chyba z jakimś tam, nie wiem, antagonistą z tego co pamiętam i to jest tyle. Ale znalazł miejsca, żeby być na plakacie, bo twórcy musieli stwierdzić Jezu, ale super nam wyszła ta twarz, dlatego damy go na plakat, ale w filmie <śmiech> będzie odgrywał jakąś marginalną rolę. Jeżeli w ogóle można tu mówić o roli jakiejkolwiek. Co? Ale to wiesz, ale tak nie już, wypowiada żadnej kwestii. Ale to jak już, już mówimy o wszystkich reklamach filmów, to wystarczy łączyć ścigani. Nie wiem, czy widzieliście ten film? Nie, nie. Nie widzieliście z Angeliną Jolie taka no powiedzmy, gdzie zakrzywiali po prostu tor, lotu, płaciskiem? Nie, nie, nie. W każdym razie tam, gdzie oglądałeś trailer, myślałeś, tak, zajebisty film. Szedłeś do kina i co? I sceny, które były w trailerze, w ogóle się nie pojawiały w filmie. Niech to jest, to jest tak? możliwe. No jest możliwe. Wystarczy obejrzeć trailer, no chyba jest konkretny, może w no, to... wersji edytorskiej rzeczywiście tam jest, czy reżyserskiej tam jest ta scena, która jest w trailerze, ale w trailerze, no a to film trochę tak jakby, no nie wiem, na zwiastun gry na przykład. Świetna grafika Assassin's Creed, będzie genialnie, zaczynasz grać. No wiadomo, że zawsze jest jakiś rozrzut pod względem chociażby montażu w trailerach, gdzie to wygląda bardziej z rozmachem niż w faktycznym filmie, co no oczywiście, że inaczej. A w y, trailerach do gier to jakieś cutscenki wrzucają, albo już w ogóle nie, nawet jakieś nie wiem, zrobione chociaż za no, tak techniką grafiki komputerowej właśnie filmy proste. No, tak jest zazwyczaj. Że Albo nie takie proste. Trailery są lepsze od gry, dobrym przykładem jest mm. World of Warcraft, gdzie trailery mają piękne, epickie filmiki, Aha. Chodzisz, grafika, no... No dobra, ale do, od filmu to daleko No, odstaję. Dostajesz lekkiego kaszalota. <śmiech> no Zastanawiałem się, jadąc tramwajem bodajże przedwczoraj, że chciałbym zobaczyć trailer, który de facto nie będzie streszczeniem i urywkami scen z filmu, tylko będzie jakby takim intro do filmu albo wstępniaczkiem, czyli akcja, która dzieje się w trailerze, niech najlepiej będzie jedna czy tam dwie jakieś krótkie sceny, które mają odniesienie takie do filmu, że nie pojawiają się w nim, tylko są jego bezpośrednią zapowiedzią. Może twórcy powinni jakoś w tym kierunku robić te cholerne trailery, a nie, zawieranie wszystkiego, co najlepsze w filmie White. Transformers... No ale to wiesz co, to chodzi w... No dobra, w Transformers to już mówiliśmy poprzednim razem, jak wygląda film, tak? Czyli stoimy kilka robotów, mamy film, damy jeszcze jakiegoś nowego aktora. Nie będziemy wchodzić w Dobra, odnośnie jak jeszcze jesteśmy przy filmach... Generalnie, bo w sumie... Odpowiedzmy sobie na pytanie. Po co jest tele? Po to, żeby sprzedać film? Po to, żeby zachęcić ludzi? Po to, żeby się podobał bardziej niż film? Czy? Nie, to wiadomo, że o to, żeby sprzedać film. O to chodzi, żeby jak najwięcej kasy natrzaskać. No a żeby wiedzieć nic, co jest w filmie, dostajesz trailer, no bo raczej taki, wiesz, średni widz, taki, tak tam Kowalski, raczej go interesuje, że może sobie przeglądać, jakie sceny są w tym filmie, o czym ten film jest, niż oglądać wstępniaczek, i potem idzie do kina i aha, tego w ogóle nie było w filmie. No. Też prawda. Na Generalnie najbardziej, mam, bulwersujące w tym wszystkim jest robienie idioty z Lidza, no. ale to. A to nie tylko. No właśnie. Filmy, to wszystko robi. Okej, okay. wracając, jeszcze mam takiego niewielkiego newsa. Wyczytałem ostatnio na Filmwebie, że zapowiada się kolejny film Tarantino o nazwie Znienawidzona ósemka i swoją obecność w filmie już potwierdził Samuel L. Jackson. Brzmi spoko. To też mi nowość. Zazwyczaj w filmie Tarantin na występuje Samuel L. Jackson. Nie, nie, tylko to oznacza, to oznacza taki powrót do tych dobrych korzeni i chyba jakieś naprawdę no, dobre wiesz, widowisko. Ale to jak przerwę, choćby Django tam też Samuel L. Jackson występował i, I tak. to nie są aż takie dalekie korzenie. Tak, no, grał całkiem dobrą rolę tego pastucha czarnych <laughs> Samo Czarnym. Ja powiedziałam, że brzmi spokojnie ze względu na Samuela, ale ze względu na sam tytuł nawet, Nienawidzona ósemka, to mi sugeruje to, że będzie prawdopodobnie jakieś osiem postaci i każda będzie w jakiś sposób charakterystyczna. A tutaj... I ja Taran... uwielbiam takie motywy A filmach. to Tarantino zrobi nas wszystkich gała i zrobi 10 postaci. Nie, nie, nie. <laughs> I wszyscy będą kochać. Przepraszam, a to może być jedna postać, która ma zabić 8 ludzi. Albo... Albo będzie miała... Raz... Ośmi... Ośmiol... <grym> będziemy ją ufać to, właśnie. I będziemy oglądać <grym> osiem różnych epizodów, bo Tarantino lubi robić sobie epizody tak. w filmie. Osiem różnych epizodów, potem się okazuje, że to jest tak naprawdę jedynność. Mhm. To by było super. Obejrzałabym coś takiego. Może, a, może właśnie coś takiego robi eee, zrobił, czy... pewnie już zrobił. Ktoś z was może kojarzy film Parnassus. Tak. Mhm. Tak, to no. jest, ale nie widziałem. To jest dosyć ładny film, gdzie przez właściwie Zajam, tak, Spoiler Alert, oczywiście. Spoiler Alert. E, gdzie. W ogóle musimy dać Spoiler Alert no przy na każdym cy... odcinku na początku w Myślę, że to, to. Spoiler Ale. Alert. No, dobrze. no w każdym razie to jest tak, że tam e, rolę, tak powiem, uwodziciela, z zewnątrz, grał klonkowo Hitler, który niestety wtedy zmarł. Umarł w, Umarł w trakcie. No to twórca stwierdził, no to jak mu zmarł aktor, no to zrobi tak, e, że on się będzie zmieniał po prostu pod wpływem. Hmm. Tak. W trakcie filmu będzie się zmieniała ta postać, mm -hmm. No i tam wystąpił mm -hmm. Orlando Bloom przez chwilę. No mm -hmm. i inny, yy, Colin co. chyba był tym trzecim Parnasusem. Nie pamiętam, pamiętam że to, nie, nie Parnasusem. Bo to znaczy on. Tym gościem. Tym bohaterem. Trzeba no. sprawdzić i. A to nie, on, on nie nazywał się doktor Parnasus, aby. Nie, doktor Parnasus to był ten starzec. Spoiler alert. Panowie! Eee, <laughs> Aha. Eee. Bo to był ten świat Parnasusa, i to ten starzec, i to jego umysł tworzy Prawda, wszystko. nie, nie, bo miałem takie zafiksowane, że utożsamiłem sobie głównego bohatera z nazwą filmu. Tak? No, Tak jak no. Matrix. No tak, właściwie, no to. Witaj, pani Anderson, ksyła Matrix. No tak, właściwie, no to. To jest główny. No, główna postać, właściwie ten film jest nawiązaniem do głównej postaci, bo sama główna postać to. No nie powiedziałem, że głównie występuje, bo tam są wątki i każdy tam praktycznie ma Google. Mogę dygresję? To kto jest władcą pierścieni? E, wład... Wład... Władcą pierścieni jest Sauron. Ale... ale nie jest film o nim w sumie. <śmiech> Tylko o pierścieniu. No. Hipotetycznie można powiedzieć, że pierścień jest władcą pierścieni. Tak. Dobre. Ale władca pierścieni, ale jeżeli ktoś włada pierścieniem, to jest władcą i pozostałych pierścieni. No, a że wszyscy się o pierścień, pierścień, to wszyscy a on są i tak ma swoją wolę. <śmiech> no. Czyli władca pierścieni jest się Golum. Nie. Przez, <golum> przez większość <golum> czasu, tak. odkąd bodaj 500 lat. 500 lat nosił Golum pierścień. Bo Golum go odziedziczył po jej duże, z tego co powiem. No, odziedziczył to nie. Już <golum> <golum> to jakby tak spoiler alert y, Hobbita dać cenę, to jego przyjaciel wyłowił pierścieni z ryby, z rybą więc Przepraszam, że ci przerwa ale kto nie oglądał, oglądał Władcy Pierścieni, tak naprawdę. To chyba nie trzeba ale dawać spoiler, ale to w Hobbit, w Hobbitie jest ta cena. Ta scena jest w Władcy no To jest w Władcy Pierścieni i w hobicie No, w każdym razie. Spoiler dla Hobbita, ale nie spoiler dla władcy, bo każdego ogląda mu władzy. Dobra. No, w, każdym, w każdym razie właśnie ten przyjaciel Smigola, czytaj goluma zostaje wciągnięty do wody mhm. przez rybę i tam zauważa pierśń, który bierze. A potem go golum zabija. No, czyli jeszcze przed Golumem był jego Ten przyjaciel, przyjaciel był władcą pierścienia. <laughs> tak, ale to było tak pół Wniosek... godziny maksimum. Nie nacieszył się tym pierścieniem, życiem też wtedy. Wniosek jest prosty. Film jest o Golumie. Nie, na że jak. W tej już... filmie się kończy mniej więcej, gdy Golum wpada do Gdy Umiera. Mniej więcej. <laughs> Ostatnio to też mnie zastanawiało, skoro już jesteśmy przy Władcy Pierścieni, niedługo będzie premiera ostatniej części Hobbita i myślałem nad tym, no wiadomo dlaczego, już rozmawialiśmy o tym, dla pieniędzy, ale no, dlaczego muszą taką książeczkę jak Hobbit zawierać w trzech dużych, grubych filmach, no gdzie, bo gdzie tak naprawdę tych nowych motywów yy, nie jest wiele. Wprowadzając jeszcze zmiany znaczy, odnośnie się Dlaczego? Bo książka jest kultowa. Jest ponadczasowa. No i film się Jacksonowi udał. No to jak mu się udał, to stwierdził, że kto bogatemu zabroni, to zrobię z tym książki, książeczki, trzy filmy, gdzie trzecia część w ogóle nie ma wspólnego już z znaczy, książką praktyczną. Dla mnie jedyny pozytyw tego jest taki, że przynajmniej nie ma sytuacji, w której. Yy... Film jakby nie oddaje całości książki, bo wcześniej mieliśmy wiadomo w trylogii taką sytuację, że każdy film odnosił się do jednej części książki. I w związku z tym bardzo dużo rzeczy było pominiętych. Co, co oczywiście, więc jedynym plusem jest to, że jakby no, mamy pewność, że raczej żaden szczegół z książki z Hobbita nie zostaje pominięty. No, Niestety no, w związku z tym są dodane również pewne rzeczy szczegó y szczegóły, tak. No. Ale... Tak, znaczy o, tym, o tym już rozmawialiśmy ostatnio, ale e, czyli mówimy tu o romansie, e, o gimnastycznym Legolasie. Mm. Ale, <giby> ale bardzo mi się podobała scena, chociaż to w sumie efekty specjalne, nie, jakaś nowa, nie na, jakiś nowy twist fabularny. E, w momencie, gdy oni przechodzą bodajże przez góry i walczą te ogromne olbrzymy, czy tam ci giganci. Tak, to było super. E, ta scena była totalnie dobra. To było ładnie zrobione, chociaż nie przyjemno sobie, żeby w książce to było. Nie, nie, nie była, nie była. musiałem się upewnić, czy czegoś nie przespałem w książce. No ale wiecie, tak a propos tych, bo oczywiście hobbit jest najeżony efektami specjalnymi, to można było znaleźć w internecie różne zdjęcia z filmu, gdzie na przykład gdzie jest ta narada krasnoludów w domu Bilba i gdzie na planie filmu wyglądało to tak, że siedzi ten biedny Gandalf sam w tym zielonym tak, pomieszczeniu, Ian McKellen. i potem się po prostu rozpłakał, że. Dążył do takiego aktorstwa, gdzie gra na na green screenie i wszystko po no, potem. A no, mi się wydawało, że to jest jakiś tylko taki taki jakiś internetowy Internetowy wymysł. Szczerze wątpię. To jest, to jest znany aktor, i, i myślę, że za tym, no, no, są, no, choćby po wieku, to jest facet, który się uczył prawdziwego aktorstwa. I jeżeli rzeczywiście doszło do tego, że on musi sobie wyobrażać współkolegów, aktorów, zamiast z nimi grać, no to to jest jakiś. Tak, żeby pokazać, że jednakże on jest większy od tych klas ludów. Tak. Nie mogli go dać na ten sam. Ale, ale jakby na no to nie patrzeć, to jest tak jakby prekursor stand-upu, tak? Wchodzisz sam na scenę. <laughs> no tak, na green screen'a i resztę ci to dają. I mówisz swoją kwestię. No to tym się tak kojarzy z mniej więcej jak jest na Joe Motorze akcja edytujcie moją fotkę, dajcie coś śmiesznego, tak? Znaczy, grupę Krasnali z Hobbitem. Tak, znaczy to jest generalnie akcja chyba modna w internecie, szczególnie na rosyjskich stronach z tego co zauważyłem. <grym> Nie wchodźmy na to chyba. to może się okay. źle skończyć. No bo teraz jest taka właśnie tendencja bodajże chyba od Harry Pottera, którą ostatnią część podzielono na dwie części. Taka tendencja do robienia filmów kilku częściowych, mimo że poprzednie nawet części danej serii, taka książka może mieć objętości, powiedzmy, jedna ma 700 stron, robią z niej jeden film, druga ma 700 stron, ale robią z niej dwa filmy. No, Typo... ale właśnie myślę, że, no, przepraszam, że ci przerywam, ale że właśnie Harry Potter chyba właśnie tak wprowadził, nowość, może... może nie wprowadził, bo może to było, tylko że tak powiem. Zapoczątkował. Zapoczątkowało tak. masowo. Tak to określić. Możliwe, że jakiś w niszowych było tak robione, mm. niewielkie, z jakichś książ książek mniej znanych, mniej znani artyści. To, tak że znamy. nie znamy, to nie znaczy, że nie było czegoś takiego. Teraz jest to po prostu dostępne masowo. Okay. Nie, bo to jest takie dosyć, takie dosyć smutne, że Zacząłem się zastanawiać nad tym w momencie, gdy zobaczyłem trailer najnowszej części z Śmierci. Oczywiście już nie będziemy się wdrażać, czym jest ta książka i dlaczego tam dosyć mocno jest nielogiczna. Szczególnie, że panowie tutaj jej nie czytali, ale powiedzmy, pierwsza część miała jakieś 300 z hakiem stron. Mówię oczywiście tak z pamięci, ale zrobiono ten jeden film, druga miała podobną objętość, zrobiono jeden film ale trzecią nie. Mimo, że ma podobną objętość, zrobili z niej dwa filmy i raz, że jeżeli ktoś bazuje tylko na tych filmach, nie jest w stanie skończyć całej historii od razu, tylko musi czekać prawdopodobnie kolejny rok no i kupić kolejny bilet do kina. Wyborny interes. No to prawda, natomiast no, jeśli Dla chodzi dosyć. o Harry'ego Pottera, bo, bo tego w sumie to się zaczęło rzeczywiście, przynajmniej na skalę masową, no to Problem polega na tym, że owszem, siódma część o tyle dobrze, tak samo uważam, że została rozłożona na, na dwa filmy, że przynajmniej nie było takiej sytuacji, jak była w y, Zakonie Feniksa, gdzie, który jest najbardziej objętościowo dużą książką z całej serii, a został oczywiście zekranizowany w jednej części i zostało tyle pominięte, że to była chyba największa zbrodnia na literaturze, jeśli chodzi o ekranizację. No, znaczy tak z... przynajmniej uważam, bo po, po prostu było obcięte przynajmniej połowę książki. Cóż, second za to ostatnia, tak jest w wtrącę, yy, ostatnia część, jaką byłem w kinie, bo tak jak mówiłeś wcześniej, książka a film miały naprawdę mało wspólnego, Były jedynie zaznaczone były tak jakieś urywki, jak... Dostajesz po prostu komplet wizytowego od przyjaciela, patrz gdzie byłem. Mhm. Zdjęcia i dopowiedz sobie sam historię. Mhm. Trochę, trochę w sumie tak, ale moim przynajmniej zdaniem. I tak to była najlepsza część filmowa z tych wszystkich Harry Potterów. Poza częścią drugą. Tylko to jest wiadomo, zmiana reżysera, zmiana klimatu i dorastający aktorzy. Ten Daniel Radcliffe, który popadł w alkoholizm. Tak już. Ja trzegu czasu. No, Kevin. Y, ostatnio coraz częściej <grym> odnośnie Kevina jest bardzo dużo stron y, typu Mackali Kalkin umarł na Facebooku Ta. i ostatnio widziałem też stronę, że Ruhupeya umarł. Y, była też strona Robin Williams umarł i później Robin Williams faktycznie umarł. <grym> Czyli jest nadzieja. <grym> tak, jest nadzieja, jest nadzieja dla Kevina. Kevina. <grym> i była też akcja gdzie Kali Kalkin wraz z drugim aktorem tym, tym taka tak ciekawostka co grał Deadpoola w Wolverinie Genezie kojarzycie może jak on się nazywa to jest Deadpool. też chyba grał Zieloną latarnię Deadpoola w Wolverine Genesie? Wolverine Rozumiem, że, Nie mówisz o pierwszym filmie z Wolverine'em, tak, ale tak. tam Deadpool chodzi o tego Tego Takiego gościa z wysuwanymi katanami z Aha. nadgarstku, bo to był to, to taki. Dobrze wiedzieć, to był, dobrze wiedzieć, że to był Deadpool. Tak, to był Deadpool, on był, był bardzo mocno. To była taka nieudana jego adaptacja. Bardzo nieudana. No i ten aktor, w każdym razie główny, wygoogla się go później i da w opisie filmiku. I McCully Culkin mieli swojego czasu taką akcję, że ten aktor miał na koszulce. Po prostu zdjęcie Makalaya mm -hmm. Kalkina. Makali Kalkin zrobił sobie koszulkę, gdzie ma zdjęcie, na którym jest zdjęcie tamtego aktora z koszulką Makali Kalkina, i goście zrobił jeszcze jeden ten twist. No, w każdym razie oczeki nieźle. Może tak już odchodzą troszeczkę od filmów, nie rozmawialiśmy jeszcze na łamach naszego podcastu o grach RPG. Dla mnie takim dosyć ciekawym newsem, chociaż to nie jest de facto świeży news, jest to, że wydano siódmą edycję gry fabularnej ze Wktulu. Panowie może kojarzą te realia, Joe pewnie też. Jasne. Wyszła siódma, siódma edycja podręcznika, co prawda nie przeglądałem jej jeszcze. Ja się Myślałem, że jak już nawiązujesz to powiedz, jakie są różnice, co dodali, co usunęli, ciężko co powiedzieć, bo w. Ciężko powiedzieć o różnicach między fabularną zawartością podręczników do Zewu Cthulhu, która ma, no powiedzmy sobie szczerze, że ma taki dosyć wysoki konkretny poziom i on się przez wszystkie edycje nie zmienia, zmienia się tylko mechanika. No to ja nie mówiłem fabularnie, ale chociaż... Słuchasz, ja ja odrwałem najczęściej w Zew Cthulhu w edycję bodajże trzecią albo czwartą, nie jestem pewny w każdym razie jedną z tych no, starych. A to jest siódma. I tam na przykład były takie buble, jeżeli chodzi o mechanikę, że postać, atrybuty postaci były losowane kostkami k i tam była odpowiednia liczba kostek w zależności od atrybutu czy tam cech. Był taki lekki bóg, weszła errata później do podręcznika po paru miesiącach bodajże chyba w trzeciej czy czwartej edycji, że rzucając na taki współczynnik wykształcenie dało się całkiem prosty sposób zrobić postać, która miała intelekt Alberta Einsteina co najmniej. Czyli być wykształconym tak bardzo i tak głęboko, że tytuł profesora, to to był po prostu pikuś i ledwie początek tego, co można było zrobić. I tak, powiedzmy, ty wymarzyłeś sobie zrobić taksówkarza albo kapitana kutra, czy tam rybaka, czy nawet kowboja, losowałeś sobie w wykształcenia i byłeś generalnie takim jakby Platonem, który przerzuca gnój na polu, tak? I tego, tego, typu, tego typu buble y, spodziewam się, bo jeszcze nie wiem, że w tej najnowszej edycji wyeliminowano. Y, no i do samego głównego podręcznika wydano też y, na razie dwa bodajże dodatki, w tym teraz najbardziej mnie interesujący zapowiada się remake y, takiej przygody do zewu który która nazywa się Orient Express. To tam się przewija y, raz na jakiś czas y, w popkulturze. Dobrze, to może kolejny temat. Yy, kolejny temat to, jako że, yy, tak, przynajmniej sobie póki co wziąłem za, za punkt honoru zawsze coś z otaczającej nas rzeczywistości, delikatnie zaznaczyć. Ostatnio miałem wątpliwą przyjemność być na, yy, być na koncercie pod tytułem Symfonika. Yy, no, dość dużo plakatów było widać w, w w naszym wspaniałym mieście. Właśnie, bardzo chętnie o tym posłucham, bo zarówno brzmienie, jak i w ogóle charakter logo mi się kojarzyły z Metaliką. Zastanawiam się, czy słusznie, czy to tylko taki Dokładnie o to chodziło. To znaczy, tak, idąc na to, pomyślałem sobie super. Bo opis był taki. Symfoniczne, orkiestrowe wykonanie znanych hitów muzyki rockowej i metalowej. No i tam wymienione zespoły Metalika, ACDC, Deep Purple i tak, i tak, i tak. Pomyślałem, super! W końcu coś porządnego. Wchodzimy na salę, to było w maksimum. No i tak, kilka pulpitów dla orkiestry. Coś myślę, coś mała ta orkiestra, chyba. Będ w całości, no ale to tylko Będ. No i, no dobra, czekam. 15 po się rozpoczęło, r, rozpoczęło. Orkiestra siadła, widzę same smyczki, czyli poweru wielkiego nie będzie. Wszedł Będ całości, Okej, okay, w porządku. Wszedł dyrygent z jakimś y, dziwnym tatuażem na głowie, zrobionym 5 minut przed koncertem, chyba. E, <grym> I weszli na wokaliści. Jezus ma. Michał Szpak? No, prawie że. Facet z gołą klatą, jakimś melonikiem i pomalowaną mordą, który skakał i robił z siebie małpę przy y, rokowych kawałkach. No... Powiem tak, absolutnie nie było to, czego się należy spodziewać po tym. Utwory, a naprawdę wielkie, ponieważ to były rzeczy typu Highway to Hell, oczywiście musiało być obowiązkowo, na Fingers Matters, no bo by inaczej. Wszystkie znane utwory, upiór w operze, bo Najpierw też musiał się znać, ale oczywiście nic typowego z Najpierw, tylko właśnie upiór w operze, który tak jest kawerem z musicalu. W każdym razie, Nagłośnienie było jeszcze, dodam tylko, tak katastrofalne, że to jeszcze powodowało, że tego nie słychać. Problem był podstawowy taki. Sama orkiestra smyczkowa, która w ogóle się nie przebijała, której w ogóle nie było słychać i której w ogóle tak na dobrą mogło nie być, bo i tak była zagłuszona przez cały band. To raz, dwa, aranżacje pozostawały wiele do życzenia, ale to jakby z mojego potwórka prywatnie. Wokaliści potworni, to nie miało nic wspólnego z jakimkolwiek krokiem wykonania. Był jeden czy dwóch kolesi, ale to dodamy w opisie odcinka, którzy bodajże byli finalistami, czy wygrali The Voice of Poland bodajże, czy ma Music, któryś z tych, z tych... Z polskich. Tak, w każdym razie naprawdę to było jedyne, co było dobre. Wokalistki coś strasznego. No już przede wszystkim yy, ja uznałem, że chyba najwyższa pora się wynosić w momencie, kiedy, yy, kiedy właśnie po tych wszystkich utworach, typu Highway to i tak dalej, nagle instantnie ni niestety orkiestra w końcu zaczęła coś grać sama i instantnie ni niestety wjechała na scenę Carmen Bizeta. No to ja uznałem, że coś już chyba jest nie tak bo jednak to... <grymne> Symfonika, Carmen, jakoś tak mi się to ze sobą nie łączyło Do tego jakaś wizualizacja z jakąś kobietą wymalowaną na niebiesko, która się jakoś tam miota po, po, po tak, jakiejś podłodze, coś w tym stylu. Smurfy. Potem ta sama... Nie, no bo miłość to jest błękitny ptak czy coś takiego, nie? Tak to leci w tej No ale to tak w jest to wiadomo, przecież za żerbnąć od parka, że Smurfy to jest awatar, naprawdę. <śmiech> Kontynu kontynuuj, <śmiech> W każdym razie potem ta m, jakaś nie. tancerka czy coś takiego wchodzi nagle na tę scenę, zaczyna tam tańczyć przed tym dyrygentem w ogóle. Ten dyrygent w ogóle nie wiem po co on tam był, tak jak powiedziałem, orkiestratycznie nie wiadomo po co. No absolutnie niestety muszę odradzić wszystkim, którzy się na to wybierali albo którzy myśleli, żeby się na to wybrać. Jest to polski projekt, co oznacza już na wstępie, że raczej nie jest dobrze zrobiony. Co, co było przykre, orkiestra była złożona z y, muzyków takich koło 50, 60, co było widać. Oni kompletnie nie wiedzieli po co tutaj są na tej scenie i właśnie co to jest za muzyka i że to jest dla nich jakiś jazdo. Tak to wyglądało. Był jeden taki skrzypek właśnie taki dość szerszy w okularkach, który tak ledwie ruszał tą ręką i w, w, w jego wyrazu twarzy wynikało, że zabierzcie mnie, stąd błagam. No. Więc... Hashtag kilminał. Tak, dokładnie tak, także... <grym>, bardzo tracisz. Tak, <grym> Także w każdym razie coś strasznego, absolutnie, niestety, muszę, muszę to powiedzieć. Ale wydawało mi się, że do tych klasyków to właśnie tacy 50-letni ludzie powinni najlepiej się bawić. chyba, Znaczy, nie chcę obrażać nikogo, kto lubi sobie posłać ACDC, ale to chyba te lata... Tak, gdyby to byli muzycy, którzy przez całe życie grali coś innego oprócz Mozarta i Beethovena, bo to... Okej, okay, publiczność w tym wieku się świetnie bawiła co tylko świadczy o publiczności, że po prostu była w stanie zaakceptować i bawić się dobrze przy takiej hale. To znaczy, że publiczność nie miała wielkich wymagań. Nie, to od razu założyła, że polskim to za dobre nie było Możliwe, być. że tak. Nie, no to możliwe, po prostu tak. było już tak złe i tak badziewne, że nie pozostawało nic więcej, tylko, tylko się dobrze bawić. się bawić. No, To mi się wydaje, że to będzie chyba już tyle. Dzisiejszy podcast nieco krótszy. Zapraszamy najprawdopodobniej za tydzień. No cóż, życzę miłego wieczoru. Dobra, dobra, dobra. Do usłyszenia. Dobranoc.